Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Maurece Hawranek. Dzisiejszym moim gościem jest Janusz Korczyński. Witaj, Januszu. Witaj. Janusz z jest ekonomistą i wiele razy występował w naszym radiu. Interesuje się także różnymi innymi sprawami, jak na przykład alternatywne społeczeństwa. I właśnie z tego powodu dzisiaj wystąpi, ponieważ będziemy rozmawiać o Południowoamerykańskiej Republice Guarani. Powiedz może, Januszu, na wstępie parę podstawowych informacji o tej republice, gdzie dokładnie była zlokalizowana, w jakich latach istniała, no i kim byli Guarani. No jak wspomniałeś w tym wstępie, to, było, to, to państwo było w południowej Ameryce. Mniej więcej zajmowało terytorium od Peru do Argentyny północnej. Nie było to scentralizowane państwo bez jakichś konkretnych granic. Hmm, istniała mniej więcej w latach 1600 do 1750 to było około 150 lat. Czy to państwo było generalnie duże, czy może małe i niewarto wagi? W latach swojej świetności około 300 tysięcy mieszkańców było w tej Republice Guarani. Jak na tamte warunki południowoamerykańskie było to bardzo duże państwo. Kto je założył i dlaczego? No można powiedzieć, że założyli je Indianie Guarani, stąd nazwa Republika Guarani. No bo w rzeczywistości oni tworzyli to państwo, ale inni inicjatywę, która, dzięki której powstało to państwo, jezuici właśnie tą inicjatywę wprowadzili. Czy jezuici mieli może jakieś konkretne cele, nie wiem, może religijne, aby to państwo założyć? Czy może powstało w sposób spontaniczny, potrzebą tamtych czasów? Nie. Mieli tutaj konkretny cel skrystianizowania tamtejszych Indian. Przyjechali razem z, razem z kolonizatorami do Ameryki Południowej. Jaką politykę stosowali jezuici z względem Indian-Guarani? Jakie były codzienne relacje między nimi? Bo przecież to państwo tak od siebie z dnia na dzień nie, nie powstało, prawda? Musiały być jakieś podwaliny. Tak. Początkowo kolonizatorzy bardzo źle traktowali Indian. Stąd Indianie byli bardzo nieufnie nastawieni do duchownych, właśnie głównie jezuitów. E, więc jezuici mm, zrobili taki myk, że ja tak powiem, i mm, zaczęli budować to państwo sami. Zaczęli siać zboże, zaczęli budować i tak dalej. Je, ci Indianie się im przyglądali, a gdy zobaczyli, że rzeczywiście daje to konkretne efekty, zaczęli być solidarnie z jezuitami i zaczęli wraz z nimi budować to państwo. Przy okazji zostali schrystianizowani właśnie. Aha, czyli niejako własnym przykładem jezuici starali się zachęcić Indian do naśladowania i współpracy, tak? Tak. Mhm. Jak na to państwo patrzyli koloniści? Przyglądali się mu z życzliwością? Może dali spokój? Czy też może próbowali z nim jakoś walczyć i je zniszczyć w zarodku? Początkowo y, Republika Guarani była napadana przez kolonistów. Y, Indianie bra byli brani do niewoli, y, z tego względu, że y, sprowadzanie y, murzynów z Afryki bardzo dużo kosztowało i było bardzo mało opłacalne, no, ale dzięki Filipowi III, y, który wprowadził z, y, Taki zakaz y, właśnie brania ich do niewoli, ponieważ zostali uznani Indianie za ludzi wolnych. Y, nie, nie było to legalne, to branie ich do niewoli. No i y, ci Indianie Guarani się bronili przed tymi porwaniami. Na początku tylko łukami i tak dalej, no niestety nie mieli szans przed muszkietami. W późniejszym okresie Jezuici wprowadzili w tym państwie, dali po prostu broń palną, y, Indianom i mogli się wtedy skutecznie bronić. Wtedy właśnie dono im spokój. Czy w Republice Guarani stosowano jakąś walutę, nie wiem, może handel wymienny? Na czym była oparta gospodarka tego państwa? No bo wiadomo, że państwo, żeby istniało i rozwijało się, musi być oparte na jakimś rodzaju ekonomii. Nie, w tym państwie w ogóle nie było handlu wymiennego, jako takiego nie było pieniądza od tego, czy trzeba zacząć. Gospodarka była całkowicie uspołeczniona. Jak więc wyglądała dystrybucja dóbr? Każdy został porówno swoją część, czy też indianie zgłaszali może gdzieś swoje potrzeby, otrzymywali produkty, których potrzebowali, no może sami musieli sobie je wypracować. Każda grupa, każda taka kolonia, misja pracowała na własną korzyść. Wszyscy pracowali wspólnie i tak samo wspólnie wszystkie dobra były dzielone pomiędzy tych wszystkich Indian i także jezuitów, którzy pracowali razem z nimi. Aha, a jakby ktoś na przykład odmówił wykonywania tej pracy społecznej, to co, głodował? Nie, jezuci stosowali kary. W późnym okresie były to bardzo łagodne kary, tylko modlitwa lub na przykład w skrajnych wypadkach chłosta. Nie stosowali w ogóle więzienia. Bardzo duży, jest taka tutaj ciekawostka, ponieważ w tym państwie zlikwidowano w ogóle całkowicie przestępczość, nie zdarzało się morderstwa nawet. Czy co, Chłosta groziła za to, że odmówił pracy, czy za jakieś bardziej poważne przestępstwa? Tylko chłosta. Na początku istnienia tej republiki stosowano więzienie lub pozbawienie, no, pozbawienie wolności nawet na 10 lat, ale potem zostało to zlikwidowane. Za odmowę pracy, tak? Nie, za początkowo za przestępstwa jakieś groźniejsze, za odmowę pracy, również też jakieś kary mocniejsze stosowano, ale te kary łagodniały z czasem w końcu zlikwidowali właśnie całkowicie tę przestępczość. No i jedyne przestępstwo, jakie się zdarzało, najpoważniejsze, to właśnie była odmowa pracy. Jak wyglądała hierarchia władzy w tym państwie? Nie wiem, był jakiś król, naczelny wódz? A może założyli to państwo jezuici, to oni nim rządzili? Nie, to państwo było zdecentralizowane, nie było konkretnie żadnego centrum władzy. Jezuici się nie w tą sali zazwyczaj w hierarchię władzy Indian, bo to państwo poza tym demokratyczne. Ludzie tam organizowali wybory i byli wybierani przywódcy. Tutaj na przykład na takie 20-tysięczne osiedle wybierano około 50 przedstawicieli tego osiedla. Czyli była to jakby, no nie wiem, taka hipisowska komuna, tak? A może utopijny komunizm? Tylko wiesz, nie ten radziecki, ale e, zgodny z ideologią komunizmu. Tak, można to tak nazwać. E, jaki był model społeczeństwa Guarani? Poligamia, monogamia? E, może coś innego? Zawierali małżeństwa, czy raczej było to coś w rodzaju, nie wiem, wspólnoty pierwotnej? Ze względu na to, że założyli to państwo chrześcijanie, były tam małżeństwa, była taka zasada, że po zawarciu związku małżeńskiego y, kobieta była obcinana na krótko do momentu kiedy urodziła dzieci. Jeśli urodziła już dzieci, mogła zapuścić włosy, ale były to małżeństwa, nie, nie było tam takiej wspólnoty pierwotnej. Także w początkowym okresie czasu, tak? Czy, czyli od samego początku nie, całkowicie, cał, cał, przez cały czas istniało ta małżeństwa. No jak wiadomo, jako jezu, jezuici nie byli raczej chętni do takich wolnych związków. Chciałbym tutaj jeszcze dodać, że tam nie było czegoś takiego, że jakikolwiek mężczyzna był samotny. Mniej więcej starali się tak, żeby każdy miał e, swoją małżonkę. Czyli pełnili co w rodzaju e, rolę swatek, tak? Tak. Jakimi osiągnięciami mogli się pochwalić e, Indianie z Republiki Guarani? E, czy e, mieli jakieś wybitne osiągnięcia inżynieryjne, rzemieślnicze, artystyczne, no nie wiem, jakieś inne? Przede wszystkim mieli ośmienięcia artystyczne, mieli grupy śpiewaków, grupy taneczne. Jeśli chodzi o rzemieślników, to naprawdę świetnych mieli rzeźbiarzy, także malarzy mieli świetnych. Robili bardzo dobre instrumenty muzyczne. Cieszyli się też sławą w całej Ameryce Południowej jubilerzy Guarani. Czy ich produkty docierały do Europy? Czy tylko po Ameryce były dystrybuowane? Nic nie wiem na ten temat. Na pewno, jak powiedziałem, były sławne w całej Ameryce Południowej. Możliwe, że jakieś docierały do Europy, ponieważ sama ideologia zaczęła się też po Europie rozprzestrzeniać w tamtych latach. Tutaj jeszcze mogę Ci jako ciekawostkę dodać, że mogę Ci pokazać, jak prężnie się to państwo rozwijało w sposób taki, że na głównych rzekach Republiki Guarani były porty, które były w stanie przyjmować większe statki niż tamtejsze statki w, w flocie brytyjskiej. Także naprawdę było to bardzo prężnie rozwijające się państwo. Aha, czyli porty mieli lepsze niż w Europie. Tak. Czy państwo Guarani prowadziły jakieś wojny, nie wiem, obronne, posiadały jakieś siły zbrojne, żeby radzić sobie z napaściami ze strony plemion czy może nawet kolonizatorów? ze strony plemion nie prowadzili wojen. Po, w początkowym okresie, jak wspomniałem wcześniej, prowadzili właśnie obronne wojny z, przeciwko kolonizatorom. W późniejszym okresie w ogóle nie, nie prowadzili żadnych wojen. Ze względu na to, że mieli poparcie papieństwa i ten dekret Filipa III był cały czas na czasie. Po prostu armii nie mieli, tak? Na wszelkie padek? No nie mieli jako takiej. Dziś Republiki Guarani już nie ma, co oznacza, że w pewnym momencie etapu dziejów przestała istnieć. Jakie były pierwsze symptomy i przyczyny upadku państwa? No skoro tak dobrze się wszystkim żyło, dlaczego upadło? Czy, czy jezuici no nie wiem, podejmowali jakieś starania, by je uratować? No, jezuici w 50 lat już przed upadkiem tego państwa zauważyli, że wśród Indian zanikły podstawowe takie chęci jak przedsiębiorczość, podstawowe chęci rozwijania się w ten sposób. Rozleniwili się nie, niczego im nie brakowało, więc nie musieli po prostu starać się o nowe tereny i tak dalej. Problem było to, że gospodarka nie napędzała się e, samoistnie, tylko rozwijała się do momentu, gdy wytwarzano odpowiednią ilość e, niezbędnych dóbr, a później dodatkowe dobra wytwarzano w mniejszych ilościach doraźnie, tak? E, tak, po prostu według potrzeb było to rozdzielane. Czyli nie wytwarzano produktów dla samej chęci posiadania, tylko dla zaspokojenia e, rzeczywistych, autentycznych potrzeb. Tak. Czy tylko problem z brakiem potrzeb doprowadził do upadku państwa? Czy też pojawiły się jakieś inne nieprzyjazne okoliczności polityczne, które przypieczętowały los Republiki? Czy państwo zostało formalnie zlikwidowane, czy też tak samo istnieje znikło? Bezpośrednią przyczyną upadku Republiki Jezuńskiej była tak tzw. cedula grande. Było to w latach 40. XVIII wieku. To był taki edykt potępiający publicznie nielojalność zakonników Towarzystwa Jezusowego wobec Hiszpanii, w wyniku y, czego skorzystali wrogowie mnichów w Hiszpanię. Na czym polegało ich nieposłuszeństwo? Y, to znaczy to było y, rozpropagowane przez y, kolonizatorów, po prostu nie podobało im się to, że nie mogą y, wchodzić na tereny tych Guarani. No i na przykład też podejrzewali, że są tam kopalnie złota, Dlatego ta Republika się tak prężnie rozwija, co oczywiście było niedorzeczne, ponieważ złoto nie było dla, dla Republiki, nie miało żadnej wartości. Co jest stało z Indianami Guarani po upadku państwa? Staje się niewolnikami, czy może żyć sobie spokojnie? No właśnie, niestety zostali wymordowani. Praktycznie doszczętnie zostali wymordowani. w okresie, kiedy było ich najmniej szacowano, że było tylko 5 tysięcy um, Guaranów, w tej chwili szacuje się około 70 tysięcy, także jest ich mniej nawet niż wtedy w istniejącej Republice Guarani. Znaczy w dzisiejszych czasach, tak? Tak, tak. W dzisiejszych czasach. Aha, jak się odbywało to ludobójstwo? Czy po prostu najchali ich i wymordowali, czy. Tak, wymordowano po prostu tych wszystkich Indiów. Spoczątkowo w ogóle Indiani nie rozumieli, dlaczego są napadani przez Hiszpan. Oni nie po, postrzegali y, tych swoich miast jako własne. Tylko jako wspólne, więc ci Hiszpanie mogli po prostu wejść do tych miast i zamieszkać tam. I nie rozumieli, dlaczego oni są stamtąd wyganiani, mordowani i tak dalej. W późniejszym okresie, już pod koniec ten zaczęli się bronić, ale już niestety było za późno. Czy Hiszpanie mieli jakiś powód, żeby ich e, mordować? No wiesz, nie wiem. Chcieli przejąć ich bogactwa, czy, czy, czy. Tak, na pewno chcieli przejąć ich bogactwa. Hmm, oczywiście Indianie pewnie by się nie z nimi podzielili wtedy. Po prostu nie przyszło Hiszpanom do głowy, że mogą mieć te dobra za darmo i nie muszą nikogo zabijać, tak? No dokładnie. A co się stało z terytorium po państwie Guarani? Zostało połonięte przez inne państwa, podzielone, no bo przecież tak z dnia na dzień nie znikło. To znaczy samo w sobie państwo Guarani należało do korony hiszpańskiej. Miało ono jakąś pewną autonomię, ale po upadku tego państwa zostało przejęte przez kolonizatorów. Czy teraz po latach warto w ogóle wspominać o wspólnocie Guarani? Czy są może dla nas jakimś wzorcem do naśladowania, czy może wręcz przeciwnie, przestrogom? Czego moglibyśmy się od nich nauczyć? Myślę, że tak. Myślę, że to jest wzorze do naśladowania, ponieważ pokazuje nam, że nie musimy być zachłani i chciwi, aby się rozwijać. Państwo Guarani przypomina mi trochę projekt Wenus, o którym z tego co wiem już trochę słyszałeś. No, słyszałem. Oba systemy ekonomiczne są oparte na gospodarce materiałowej, czyli gospodarce potrzeb. Czy osoby, które są zwolennikiem tego ruchu nie powinny wyciągnąć z losów Republiki Głara, nie wniosków, na przykład takich, że po wstępnym e, etapie rozwoju e, cywilizacja może stanąć w miejscu i przestanie się rozwijać, nie? Że przestaną być tworzone nowe technologie, no i generalnie nastąpi stagnacja. Myślę, że za daleki wniosek to jest, że przestanie się rozwijać, ponieważ są zawsze jacyś, e, zdarzają się jakieś ludzie, którzy chcą na przykład jakieś nowe rzeczy odkrywać tam dalej. Sami naukowcy, którzy lubią po prostu odkrywać nowe rzeczy, także myślę, że postęp by się nie zatrzymał. W każdym bądź razie na pewno muszą taki wniosek wyciągnąć, że nie da się tego wprowadzić jednorazowo w jednym państwie, tylko najlepiej by to trzeba było na całym świecie, gdyż jakieś państwo, w którym istnieje inny system, może się pochełpić po prostu bogactwa, które to państwo wytworzy. A czyli na podobnej analogii jak Hiszpanie, którzy najechali Guarani. Tak. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać do naszej rozmowy na koniec? Nie, myślę, że została mówiona ta cała Republika dokładnie. Od siebie dodam, że myślę, iż historia Republiki Guarani dowodzi, że zachłanność i ciągłe zapotrzebowanie na coraz to nowe produkty nie musi być motorem rozwoju cywilizacji i postępu i możliwe jest stworzenie państwa, w którym wszyscy żyją sobie spokojnie, na ludzie bez pośpiechu, przemocy, kontemplując zwyczajne życie każdego dnia. Tak, dokładnie. Nikt nie głodował w tym państwie, więc wiesz, było to sprawiedliwe państwo. W takim razie dziękuję Ci za rozmowę, Januszu. No Ja też dziękuję. Gościem programu Rozmowy w Deszczu był Janusz Korczyński. Realizacja, prowadzenie i montaż Maurycy Chawranek dla Radia Wolne Media.